Naruto Saiwaichi <średenia> no Niewybaczalne, całkowity brak szacunku. <śmiany> to było? Chyba jakieś tornado? Tak... Uciekajcie! Ratujcie się! <śmiech> Hej, wy, tam! Co się tu dzieje? Przed czym uciekacie? Tylko głupiec by tu został! Tam jest ogromny potwór! Potwór? Tylko spokojnie! Powiedz, co to dokładnie jest? Wąż! Wielki wąż! Zburzył zamek niczym domek z kart! Wynoszę się stąd! A, a. Co? Wielki wąż? Naszą wioskę też zaatakowało coś takiego. Czekaj, zostań! Ja się znam na wężach! Naruto, chodźmy. A. To może być ten sam potwór. Chciałbym przyjrzeć mu się bliżej. Przemierzasz zniszczyć wioskę ukrytą w liściach? Co ty na to? Tak nie postąpili! Mieli wyższe cele! Zdradziłabyś nie tylko ich, ale także siebie! Zapomniałaś o swoich marzeniach? Rozumiem. To niełatwe. Wiem, że to dla ciebie wielka pokusa. Ale obudź się! Otwórz oczy! Zamilknij wreszcie! Nie musisz teraz podejmować decyzji. Masz tydzień na odpowiedź. Jeśli się zgodzisz, pamiętaj o jednym. To Jutsu wymaga poświęcenia dwóch osób. Ty będziesz musiała się tym zająć. Tsunade, na co czekamy? Razem mogłybyśmy... Panie Tsunade... Rzeczywiście, nie jestem w pełni sił, jednakże... Nasza przyjaciółka ma pewną słabość, prawda Kabuto? Oczywiście, to jeden z saninów, tak jak Tsunade, o wszystkim wie. Widzę, że nic się nie zmieniło. Boisz się krwi. Hemofobia? Kabuto, chodźmy. Pora na nas. Czekam na odpowiedź. Jestem pewny, że podejmiesz właściwą decyzję. Chyba się spóźniliśmy. To też sprawka tego węża? Chodźmy, Naruto. A? Tutaj nie znajdziemy Tsunadę. Znowu? A już myślałem, że o niej zapomniał. Witajcie, zapraszam. Hej, ty! Dawaj jeszcze jednego. Jest późno. Nie musimy już iść? Ugh. Pani Tsunade, To bez sensu! Dokąd mnie jeszcze zaciągniesz? Zaczynamy myśleć, że ona wcale nie istnieje. Hmm. Chyba coś tu przekąsimy. Hmm? Co? O czym ty mówisz? To tawerna! Tak, i co z tego? Czy ty wiesz, że masz na mnie zły wpływ? Jestem niepełnoletni! Ty głupku. Do niczego cię nie zmuszam, rozumiesz? Zjedz coś i nie plącz się pod nogami. Ech, skoro mamy I coś dajcie. zjeść, to dlaczego nie pójdziemy do prawdziwej jadłodajni, w której podają ramen? Zastanów się. Właśnie w takim miejscu możemy się czegoś dowiedzieć. Eee... Tsunade! Jiraiya! Ja! Jak to? Co ty tu robisz? Nareszcie! Wszędzie cię szukałem! Powinienem był przyjść tu od razu. To jest Tsunade? Oczywiście! Nie wierzę. Jednego dnia spotkałam dwóch pozostałych sanninów. Proszę bardzo, smacznego! Tyle wspomnień. Nie ciebie pierwszego spotykam dziś po latach. To Orochimaru Co się stało? Ach, nic takiego Jedynie się przywitaliśmy Naprawdę potrafi leczyć? Czy to też zmyślił? A więc... dlaczego mnie szukałeś? Przejdźmy do rzeczy. Sunada, starszyzna wioski, postanowiła mianować cię Piątym Hokage. Hej, czy tu jest jakaś obsługa? Dobra, dobra, już idę. Piąty chokage? Co to za pomysł? Co się tu dzieje? Słyszałaś o trzecim Hokage. Trzeci Hokage. Więc to prawda. To sprawka Orochimaru. Słyszałam o tym. Sam mi to powiedział. Sprawka Orochimaru? Jedną chwilę! Więc to on zabił staruszka? Wytłumacz mi kim jest! To jeden z Sanninów, tak jak Tsunade oraz twój mistrz. Jak to? Sannini pochodzą z wioski liścia. Czemu to zrobił? Co to za mały krzykacz? <śmiech> to Naruto Uzumaki. Ten dzieciak to jest o dziewięciu ogonach. Dobra, zaczekajcie! Jeszcze nie skończyłem! Czegoś tutaj nie rozumiem! Przecież wiecie, że ten gość zabił trzeciego Hokage. I nie zamierzacie niczego zrobić? To Sannin, jeden z was. Dlaczego jeszcze go nie złapaliście? I jeszcze coś. Dlaczego ona ma być piątym Hokage? Naruto, zamilknij już. Nigdy w życiu. Usiądź. Ach. to jeszcze raz. Starszy z wioski podjęła decyzję, wybrali cię na piątego, Hokage. Więc, co ty na to? Zgadzasz się, tsunade? W wiosce ukrytej w liściach nie ostanie się kamień na kamieniu. Zapewniam cię, wiem jak przywrócić twoich bliskich do życia. Więc czekam. Jaka jest twoja decyzja? Pani Tsunade. Uh, uh, ja nic z tego nie rozumiem. To niemożliwe. Odmawiam. Oh. To nawet śmieszne. Skądś to znam. Powiedziałaś to samo, gdy po raz pierwszy chciałem zaprosić cię na randkę. Powiedz mi wreszcie, co tu się dzieje? Co my tu do licha robimy? Mieliśmy sprowadzić ją do wioski, żeby wyleczyła sasukę i Kakashi'ego. A tu się okazuje, że ona ma być Hokage, tylko że wcale tego nie chce. żeby rozważała propozycję Orochimaru. Spokojnie. Ona wie, że nie może odmówić. Nie ma takiej możliwości. Podczas sławnej wielkiej wojny jej pomoc była nieoceniona. Nie tylko nie ma sobie równych na placu boju, lecz także potrafi leczyć. Co więcej, jest prawnuczką pierwszego Hokage. Mając to na uwadze, mianowanie jej piątym Hokage wydaje się oczywiste. Gdy tylko zaakceptuje swoje przeznaczenie, co zrobi na pewno, będzie musiała powrócić do wioski i pomóc komu trzeba. Wszystko zostało dobrze przemyślane. To decyzja Rady Najwyższej. Bez obrazy, ale nie oczekuję, że zrozumie to niepełnoletni genin. <grym> Staczasz się, raja. Twój poprzedni uczeń był dużo lepszy. Ten to głupek. Gadatliwy i do tego śmieszny. Czyżby? Niestety trudno, by ktokolwiek osiągnął tamten poziom. Czwarty Hokage od razu przejawiał znamiona wybitności. Miał wrodzony talent. Był genialny, popularny i niemal tak przystojny, jak jego nauczyciel. To mu nie pomogło, bo i tak umarł młodo. Poświęcił swoje życie dla wioski. Pieniądze to jedno, a życie to drugie. Ryzykować wbrew logice to frajerstwo. Rajerstwo? Mój dziadek i jego następca, oni też byli gotowi zginąć za wioskę. Dziś już ich nie ma, a jej wciąż grozi niebezpieczeństwo. Mam wrażenie, że się zmieniłaś. Sam nie wiem, co się z tobą stało. Jak możesz tak myśleć? <śmiech> Jestem starsza, niż na to wyglądam. Te wszystkie lata wiele mnie nauczyły. Sarutobi-sensei popełnił błąd. I czego on się spodziewał, stając do walki w tym wieku? bycie jakimś hokage, to jest gra dla głupców. Mam dosyć! Aaaa! Puszczaj mnie! Przestań! Daj mi się Wystarczy, to nie Aaaa! Aaaa! Aaaa! Pani Tsunade! Aaaa! Nie będę słuchał, jak wyśmiewa naszego staruszka! O nie! Nie interesuje mnie, kim ona jest! Zetrę jej ten uśmieszak z twarzy! Też ze mną walczyć? Przyznaję, że jesteś odważny. Wyjdźmy na zewnątrz, mały. Nie! Nie! <tryk> Należy do Sanninów, a mam walczyć z takim smarkaczem. Chyba powinnam się wstydzić. Kogo nazwałaś smarkaczem? Przestań się popisywać. Widzisz? Jeden palec. Tylko tyle mi potrzeba, by cię pokonać. Proszę, nie! Więc. Na co czekasz, mały? Nigdy mnie nie lekceważ! Hmm? A, y y sztyczek w czoło? A nie cię! O, dobra jest. Hej, mały! Hmm? Jedno pytanie nim cię wykończę. Powiedz, co cię obchodzą sprawy Hokage? Otóż ja zamierzam nim zostać. Zobaczysz, pewnego dnia mi się uda. Zapamiętaj to. Być Hokage, takie jest moje marzenie. No nie. Zdekoncentrowała się? To moja szansa. Pora użyć tego jutsu. Teraz! Co? Zaraz! To, jutsu to... Klasowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Wojciech Szymański. Dialogi Michał Użytowski. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w ziemi. Adam Pruciński, Paweł Szczesny, Brygida Turowska, Joanna Pach, Truciński, Grzegorz Drojecki, Łukasz Lewandowski, Robert Tondera i inni. Płynęło wiele czasu od naszego ostatniego spotkania. Nie dla mnie. Wydaje mi się, że jesteś nawet ładniejsza niż dawniej. A ty nie. Wciąż nie jestem tobą zainteresowana, to stary capie. <śmiech> nie szukam kobiety w moim wieku. Nie, nie interesujesz mnie. W następnym odcinku Dziedzictwo. Naszyjnik śmierci.